Dobry wieczór, tudzież dobrej nocy, jako iż jest przed północą. <zysy> <zysy> Nie wiem. <zysy> Zawsze <zysy> I było hendogo. <zysy> Dobrze. E Boże, Boże, przedstaw się na początek. Bo wszyscy mnie znają, no. Nie, nie, nie będę ukrywać. Oj, straszne. To łączyć się z tobą w bólu na pewno. Tak. oczywiście że przypadkowo tak sobie tłumacz. Mhm. A jeszcze w, no właśnie podcastofonie często tam cię słychać. Nie ma ludzi. Chyba wszystkiego słuchasz, nie? Czekaj, jak nie masz czego słuchać. Tak sobie właśnie pomyślałam, że tak w sumie to mało o tobie wiem generalnie. Jeśli miałabym coś powiedzieć, miałabym problem. No dobrze, ale wiesz, nie mam zbytnio czego się złapać <śmiech> podczas tej rozmowy. <śmiech> tak. W ogóle nigdzie. <śmiech> Na kolanie. <śmiech> Jeżeli taki jesteś menel. <laughs> no jeszcze z tym zarostem? No, że po prostu była już tak brudna, że myślałeś, że ma taki kolor po prostu. A? A nie pamiętałeś, jaka była, jak ją kupowałeś. <grystanie> no, ale chyba jakieś kolory rozróżniasz. Mhm. No, w ogóle twoje zdrowie. Nie. nie. No i kontynuuj. Jak to jest być daltonistą? No? No ale co, co na przykład ubierasz, nie wiem, zielone spodnie do różowej bluzki? No ale jak kupujesz ciuch, jak nie rozróżniasz kolorów, to skąd wiesz jaki to kolor? Mm -hmm. No ale skąd widzisz, że to jest zielone? A się pytasz jaki to kolor? <ścoughs> ale to czego takich ty kolorów nie rozrówniasz? Masz prawo jazdy? Nie było problemu? Mhm. Nie, bo ja mój test polegał na tym, że zajrzał mi do oka, puknął mnie w kolano, spytał się, czy na co się jestem chora i mi dał doświadczenie. <minutłam> czy ty chciałeś ją puknąć może? <minutłam> mhm. I tak nie wiem, o czym mówisz, ale spoko. Mhm. No tak, ale to jeszcze musi miłość być. To dobrze. Ile już tam jesteś? Mhm. Ale miałaś duży problem, żeby się czeskiego nauczyć, czy wcześniej znałaś? Anyjai művöli a házban a <śmiech> Ale już teraz chyba bardzo dobrze mówisz po czasku, nie? <śmiech> Ale z głodu nie umrzesz. Aha. No, sami taki chcieli język mieć, mogliby sobie uprościć. Teraz jest przez H? Czy jak jest? Mhm. Fajnie. Myliny. Mhm. No u nas zabytki raczej się słabo dba. ale rynek też jest ładny. Mm-hmm. To skalne miasto też tam jest chyba, nie? Mhm. Starość nie radość. Ha, ha, ha. A powiedz mi taką rzecz, jeśli już tak rozmawiamy o Czechach. E, co ci najbardziej z jedzenia smakuje? No? Mhm. Uh -huh. Ten Borgacz czy Boga, czy coś, to? Mhm. Uh -huh. Dobrze, że tam stroną. <śmiech> <śmiech> o kurczne. não tô aqui, deixe-me um bote. Jaś mi tak, nie było bo się głodna robię. <głos> <głos> o kurczę, dobrze, że siedzisz w tym półszpagacie. A powiedz mi że taką rzecz, bo tak twoich podcastów, to tak średnio słucham, że tak powiem. Trochę ostatnio zaczęłam, znaczy przed moją przerwą. Dlaczego ty w ogóle nagrywasz? Co ty z tego masz? Mhm. Mhm, mm mhm. Mm Mm-hmm. A jesteś dumny z pierwszego odcinka, czy jakbyś go teraz sobie posłuchał, to by był dla ciebie żenujący? Mhm. Nie lubisz sam siebie słuchać? Chciałeś być aktorem? Mhm. <głos> Aż taki stary jesteś? No to nie tak tragicznie. Czyli uważasz siebie za młodzież. <śm> no ale tylko 10 lat starsza ode mnie jesteś, to no, nie tak tragicznie. Zapamiętam. Trenować mówisz? A uważasz się za mistrza? Czy za mało treningu jeszcze miałeś? A o czym rozmawiamy? No, co sam zacząłeś? No co ty? Ci nie wierzę. Wyślij. No dobra, no i co jest na tej koszulce napisane? <grywa> <grywa> dobra A tobie rośnie? No to musisz trenować, no. Nie, ja coś innym mówię, że najwięcej kalorii się spala podczas seksu. <ścoughs> I papieros się tak gasi. No wiesz, jeżeli chcesz kobietę przypalić. Niektóre pewnie to lubią. A ty mówisz o seksie ze samym sobą? Jaka piękna zmiana tematu. Mówisz o sobie, rozumiem. Nogi. No, to powinna ít v stringek No. No. No spróbuj i nagraj o tym odcinek. Na męski są stringi, ja cię, o czym my gadamy w ogóle? No właśnie. No. A powiedz, czeszki są ładniejsze od Polek? No ale czekaj, ale chyba mają mimo wszystko powodzenie, no bo części przyzwyczajeni chyba do takich kobiet są czy nie? Mhm-, mm mhm-. Mm No ale nie wierzę, żebyś z taką czeszką się związał. Takim, w takim sensie taką, no... Her, no. No wiesz, zawsze musi być jakaś chemia między mężczyzną i kobietą. Właśnie o tym mówię, że wiesz, że nawet jeżeli ma super charakter albo wyglądała jak, nie wiem, idź stąd i nie wracaj. No i co, jakby podniecą ci jej charakter, a nie jej wygląd? A? No widzisz. No tak, jesteś prawiczkiem. <śmiech> <Ooh. śmiech> o no tak, chociaż nie, bo to by mogło sugerować, że jesteś homoseksualny. O oh ja, yeah. <laughs> ale nigdy nie próbowałeś nic z facetem, żaden facet nigdy cię nie pociągał, mm, seksualnie. Ale wiesz, bo na przykład wielu facetów mówi, że nie, nigdy w życiu, a nawet nie próbowali się całować z facetem, żeby zobaczyć jak to jest. Ale to jak, to jak się, jak się całujesz z kobietą? Aha. Uh -huh. No nie wy nie wyobrażam sobie być w związku bez całowania, no ale okej. No tak, przepraszam. Mhm. <laughs> mm. Ciekawe. Ale powiem ci, że jak są faceci tacy palacze nałogowi, tacy co dużo palą i kobiety, to jednak kobiety bardziej śmierdzą. U facetów jest to jeszcze jakoś do zniesienia. No, ale nie mówię o takich fajkach. No, ale wiesz, na przykład są takie papierosy, bodajże one się nazywają Czarny Diabeł, czy jakoś tak. I one mają różne smaki i aromaty. Na przykład są takie, że jak palisz, to czujesz cukier i w ogóle pachnie to ładnie. W ogóle nie ma tego śmierdzącego dymu i nawet palce potem nie śmierdzą. Są różne, waniliowe, jakieś czekoladowe, jakże wiesz. A ile dziennie spalasz? No dzisiaj ile już spaliłeś? No. To tak w miarę. Wydaje mi się, że więcej się pali w towarzystwie. Albo przy kawie. Myślałem, że powiesz, że pijesz piwo rano. Ile wypił? Mhm. A jakie jest twoje ulubione piwo? Mhm. A można to w Polsce dostać, czy nie? Nawet nie wiem. Mhm. Będę musiała zobaczyć. już nigdy nie był taki sam jak przedtem. <laughs> o kurcze. Siła perswazji. Aha. No tak, piwo jest bardzo moczopędne w ogóle. Mhm. Mm no to widzisz, trzeba spróbować. A whisky? Jak wódka? No. A jaki jesteś po wypiciu? Agresywny? Śmieszny? Nie wiem, ospały? Śmieszny. No bo wiesz, jak to jest z facetami, że niektórzy, no... Uh -huh. Siódmy. No ja dzisiaj, czekaj, którą whisky piję? Chyba szóstą. Ale to przez cały dzień, a nie. Nie, szklankę. Chodzi o to, żeby sobie popijać, a nie się upić. Nieprzerwanie. Mm-hmm. Mhm. No to już masz tam wszystko obcykane. No tak. Bądź, nawet nie znam takich win. ja ja wolę półwytrawne. A powiedz właśnie, a propos Maćka Skwary, tak przejdę teraz znowu na temat podcastów. Co myślisz w ogóle o zlocie, który ma być? Będzie się działo Mhm. Mm no będzie więcej niż siedmiu. On ma taki głos jak muminek, nie? Polski. Albo ryjek bardziej może. No, ryjek jednak, tak. A później człowiek nie będzie miał możliwości, bo wszyscy po świecie się porozjeżdżali. Mhm. No, to jest inaczej, jest zresztą, jak widzisz tego człowieka, nie. Poza tym każdy z nas jest trochę chyba inny na co dzień niż w podcaście. Chociaż nie wiem. Ja w sumie chyba jestem taka, jak nagrywam. Ja na to sobie nie pomyślałam. Aha. Czy w sensie tobie? Nie, nie pomyślałam sobie. Nie, mówię, że nie pomyślałabym o tym. Nie, no, teraz już nie będę drugi raz łączać tego. Zuma. No chyba, że się zakręciłam. Tak sobie tłumacz. <laughs> a powiedz mi, a ty jesteś takim yy, czarusiem, takim, wiesz, że kobiety lubisz czarować, czy niekoniecznie? Nie zauważyłam. No, i dobrze się nie widzimy, nie mam kamerki na stacjonarnym. Yeah. Co, ale co przez to rozumiesz? No, daj przykład. No i z tego? Wiesz co? Wydaje mi się, że to takie jakieś są, nie wiem, przede Przecież wszystkim można pogadać. No dobra, no ale... No ale to, to, to, to, to wiesz, coś innego, jakiś inny przykład w sensie, że, że przy tak głupoty gadasz. Bo to to takie jakieś do mnie nie trafia. Dobra. Trzymam Cię za słowo. No spoko. Dobra, a co w ludziach cenisz? Mhm. No. Mm-hmm. Mm -hmm. A z jakimi ludźmi jest Ci najciężej rozmawiać? Znaczy męczy Cię rozmowa. <głosy> Czyli jakimi? A dużo takich osób znasz? A powiedz, co cenisz sobie w podcastach? Jaki podcast jest dobry? No. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Mm-hmm. No. <laughs> oh, yeah. No, it's Mam to uznać za komplement. No. Zobaczymy, co z tego będzie. W ogóle y, dowiedziałam się, że, że, że w Beskitu ten y, mówili, że nie stać mi na całe imię. <grym> że jest tylko K. Zróbmy zrzutkę. <grym> Ale ja się nie obraziłam. To było śmieszne akurat. nie ma siły przebicia. Hmm. Ale tak sobie pomyślałam, a propos tego ich odcinka, że faktycznie mało kobiet jest w podcastach. No to fakt. No może nagrywać wycierając dyskotylek. <laughs> Bardzo możliwe. A dziecko. <śmiech> Nie ma <było> kupy. <śmiech> Nie ma kupy, to złodcinek. odcinek. <śmiech> A słuchaj, tak w ogóle, jak się z tobą gada, to mam wrażenie, że ty na każdy temat coś wiesz. Jesteś bardzo oczytany i taki ogólnie zorientowany w tym, co się dzieje na świecie. I jeszcze słuchasz tych wszystkich podcastów, i jeszcze masz życie prywatne, jak to wszystko godzisz, no jeszcze pracujesz. Mhm. Słuchając podcastów? Na no, ale jak ci starcza doby na to wszystko? To ile sypiasz w ciągu no 24 godzin? Słusznie, czyli ile? A, no to spoko. A masz na przykład coś takiego, że mm, konkretne podcasty z jakimiś konkretnymi czynnościami, że czy na przykład, nie wiem, najlepiej Ci się odkurza jak słuchasz czegoś tam, najlepiej Ci się pracuje jak słuchasz czegoś tam. Mm -hmm. No, było tak faktycznie. <laughs> Ale to tak trochę pokazuje też, że mm, wiem, że są takie osoby, które na przykład y, słuchają podcasty tylko na zasadzie, że o, o, żeby odsłuchać i dać komentarz i słuchają początek, gdzieś tam kawałek środka i koniec, albo tylko początek, albo tam tylko środek. To jest takie dla mnie całkowicie bez sensu. No. No. Oa, si wolna w Mhm. Ale czekaj, czekaj, twój brat też słucha podcastów? Aha. No popatrz, nawet nie wiedziałam. A twojego słucha? Dlaczego niestety? Dobrze, to teraz mamy tutaj taki... Yy, takie ogłoszenie, prosimy nie słuchać <gryny> podcastów Roberta, ponieważ on tego nie lubi. Wiem. Wiem, że to tak działa. No to faktycznie bardzo mało, wiesz? Jasne. Ja się zastanawiam, czy w ogóle mi jest 20 osób słucha, a takimi liczbami rzucę. Czy ty w ogóle kontrolujesz czas? Bo jak ja zacznę tutaj patrzeć, w ogóle się kręcę i będą pewnie skoki głosu, ale to nic. To nie mogę zobaczyć bez szurania zoomem. Aha, no to przyzwoicie. No ale się wycofałeś. No. No widzisz, popsułeś. jeśli jesteś kobietą. Hmm. No. Może masz kobiecą osobowość, albo twoja płeć psychologiczna jest kobiecą. Ale to nie znaczy, że jest źle. Jeśli facet ma... Y, robisz sobie taki test na płeć psychologiczną. Może być męska, żeńska lub androgeniczna. Jeśli na przykład wyjdzie ci żeńska, to znaczy, że jesteś bardziej empatyczny, lepiej się z kobietami dogadujesz i w ogóle, a nie, że jesteś gejem albo coś. No ej, ze mną rozmawiasz. No, widzisz? Widzisz? Ja w życiu takich wyników nie będę miała. Zresztą... Ja nie wiem czy bym chciała w ogóle, jakoś nie bardzo mnie to pociąga być rozpoznawalną, choćby ze na moją pracę I, i też tak się długo zastanawiałam, jak zrobiłam sobie to konto na Facebooku, czy, czy dobrze zrobiłam, że z imienia i nazwiska jestem, nie? No wiem, ale już i tak wszyscy poznali. No nie wiem. <śmiech> ale wiesz, teraz też y, znają jakichś takich spoza podcastów też ten, więc no Znaczy mi się doszło do no wniosku, nawet trochę może przydawać, bo często jest tak, wiesz, że jakieś informacje ktoś przesyła, czy coś, to łatwiej jest mu to na Facebooku rzucić niż mailem wysłać, nie? I wiele razy ktoś mi zarzucał, że nie mam konta, nie? Chyba nawet tego nie mam w, w, w tym. Lubię to. <śmiech> <śmiech> Może z automatu mu się to zarzuca. Może tak. Albo w ogóle tylko dotyka klawiatury. Już samo się robi. Lubię to. I potem jeszcze hide porn. <laughs> mm. Nie słyszałam o tym jeszcze. Wee. Narobił smaka i co? ambitny film. <śmiech> Przepraszam, a się zastanawiam. W Czechach też nastolatki tak głupieją, że mają 14 lat wyglądają na 20, solarka, tipsy, to na makijażu, tlenione włosy, szpilki, cycki na wierzchu. Znaczy w ogóle teraz tam chyba mało jest muzyki, a więcej jakichś durnych programów? No ja też nie mam, ale z tego co się orientuję, to jest masakra. To ani chcesz się rozwijać. Nie wiem, nie mi to oceniasz. Nem Mhm. <śmiech> mm Ale większość pisanek nie ma sensu. A co myślisz o tym, o behemocie polskim? I dymek. <laughs> ja się znam, kiedy ty się zaciągasz? Nie <laughs> wyczaj Już masz tak wszystko ten skonfigurowane. Mhm. Uh -huh. No spoko. <laughs> A piwa już nie pijesz, chyba. A, widzisz. Jeszcze będziesz po To jest ten serial o tej babce? I ona tam ma te takie zabójstwa, widzi inne inne i później z policją, nie? Coś tam. Mhm. Zastanawiam się, jak książki czytasz. To czytasz po polsku? Mhm. Ale nie męczyć czytanie takie, ja muszę mieć papier, ja muszę książkę dotknąć, ten specyficzny, zapach i w ogóle. I powiedz jeszcze, że przeczytałeś już. No ja też też nie lubię audiobooków, bo nie mogę się skupić w ogóle na tym, co tam. Na fabule i w ogóle jakoś tak nie wiem. Mhm. Mm jest, nie wiem, czy masz jakieś zwierzątko, tak zmiana tematu. Uh-huh. Mm -hmm. mm -hmm. uh Zależnie od człowieka. Mhm. O fu, one śmierdzą strasznie. <gryzanie> A gdybyś miał się porównać do zwierzątka, to do, do jakiego byś się porównał? Powiedziałeś, że gryzoni są głupie. W sensie jest w tobie taka wola przetrwania? Mhm. Słyszę. Aha. powycinasz wszystko A dlaczego go wyrzucałeś? Proszę, zadufany w sobie ham. No prosz. Wierzysz w horoskopy? <grystanie> Super, ja chyba jestem szczurem. Fiński. Super! A, spłaka. To jak zawiązywałeś buty? Na supełek? Albo w Suwana, w Kacynki. No ja. I spadłeś telemarkiem? O ile razy byłeś połamany? No. Rozbita butelka. Mhm. Mhm. Czyli masz tendencję do robienia sobie krzywdę. Kulvinas! Nie chciałeś zostać na stałe? Ale dlaczego zrezygnowałeś? Mhm. H Hhm Nie jach,bu nie mogła w służyć. Tak, nie wiem, rozkazy i w ogóle. Ja raczej jestem taka, że nie lubię, jak mi się rozkazuje. <głosy> <głosy> Możesz spocznąć. <głosy> Patrzcie, czy baterie jeszcze mam. Bardzo możliwe. Hm. Tak się znamy jak wyglądasz w mundurze. <ścoughs> Super! <O kurczę>. Proszę, masz umiejętności maskujące. A, to z tym, z, z Przemko pewnie masz dużo tematów wspólnych. Hmm, widzisz? Mhm. Dobra, nic mi to nie mówi, tak? <laughs> mm-hmm Czy Kichana, teraz to już jest inaczej, nie? Czy w Polsce nadal jest tak samo? Generalnie mi się wydaje, że jeśli chodzi o Polskę, to i siły zbrojne, to jesteśmy daleko za że tak powiem. Nie wiele z tego zrozumiałam, ale spoko. Mhm. Mhm. Bardzo interesujące. Ha ha Dobrze, to może tak teraz podsumowując naszą rozmowę. To, to, to co byś powiedział na koniec? No, że że chcesz być. No dobra, ale to jest cała puenta. Nie powiedziałam jednym słowem. Ej no, naraz ci kopnę. To siła umysłu. Ci się zrobi spięcie na łączach. Ale tych łączach w mózgu. No, bardzo możliwe. No, naszą no, rozmowę, jakbyś podsumował. No nie wiem, yy, czy ci się podobała, czy nie, i w ogóle czy jesteś z siebie zadowolony, czy uważasz, że się zbłaźniłeś, czy co. Mhm. Ja pamiętam, jak, jak się zapytałam raz, yy, czy ze mną nagrasz, to powiedziałeś, że absolutnie nie. Mhm. No widzisz. Mhm. A najlepiej nie mów nikomu. Nigdy nie mów nikomu. Tak, zwłaszcza jak rozmawiasz z kamaszami. I to jest podsumowanie rozmowy. Że że ono, co ci śmierdzą. <laughs> kurde, tak jak ten, jak, jak pieluchę. żebyś się że mógł pokazywać swoje zgrabne nogi, to byś taką klapkę sobie zrobił z tyłu na guziczki, ale to ci cowboys mieli te takie, takie pajacyki. <grywka> Boys. Tak, uryna boys. No, za choćby z, w ogóle bez spodni. Albo noś dresowe, No, de persze, azért tak, Tak, a tak. Wolisz yy, image Menela. Mm. No to by pomyślać, że nic nie masz. Ale poczekaj, to może być dobra puenta. No. udawaj menela. Będziesz miał spokój w życiu. Czyli nie oceniaj ludzi po okładce. Znaczy książki po okładce. Nie każdy menel nie mył się od tygodnia i robi pod siebie, leżąc pijany w trzy w rowie. No. Widzisz? No. No ale jesteś unikalny, więc ty możesz płyętować. Nie, że jesteś zadufanym sobie hamem. <grym> tak. Twoim marzeniem jest zostać szczurem. Yeah. <laughs>